Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na 19 wydanie podcastu Kronika Gier. Dość długo trwała przerwa od ostatniego podcastu Kroniki Gier. Mam nadzieję, że teksty, które ukazały się na granicę, jakoś zrekompensowały Wam oczekiwanie na kolejny podcast, Natomiast ta przerwa trwała tak długo, bo nie było możliwości nagrania wcześniejszego podcastu, poza tym yy... z jednej strony oczywiście nie było możliwości, a z drugiej strony też no, chyba nie było, ni nic ciekawego się nie działo po prostu i, i też nie było jakby tematów. Yy o których można by było na podcaście powiedzieć. Teraz się trochę tych tematów pojawiło, ale znowu myślę, że niektórzy mogą w jakimś sensie poczuć się zawiedzeni. Poza tym, jakby nie patrzeć dwa pierwsze podcasty, przepraszam, nie dwa pierwsze, dwa ostatnie podcasty Groniki Gier, każdy trwał około godziny, tam chyba nawet trochę więcej niż godzinę, więc wydaje mi się, że jakby na to spojrzeć w kontekście wcześniejszych, jeszcze wcześniejszych podcastów na Granice Gier, które trwały około pół godziny. No to te dwa podcasty poprzednie to jest tak, jakby to były cztery podcasty, no widzicie, no każdy próbuje się jakoś tłumaczyć, wić i kombinować, no w takim kraju żyjemy, wybory prezydenckie już jutro, oczywiście trwa cisza wyborcza, więc nie można ani agitować, ani nic takiego robić, dlatego ja też nie będę tutaj nic z tych rzeczy nic z tych rzeczy mówił, natomiast yy, no, to takie cwaniastwo trochę z mojej strony i takie wykpienie się tym, że, że po prostu, że, że nie było podcastów. Ale przejdźmy do sedna menu dzisiejszego odcinka. O czym dzisiaj będzie? No dzisiaj będzie tych tematów chyba niedużo, ale mam nadzieję, że nie zaśniecie. Przede wszystkim Brutal Legend. To już za chwilę, opowiem o grze, w którą wreszcie miałem okazję zagrać. Yy o ciekawej rzeczy, do którą mi się udało tak przez zupełny przypadek do niej dotrzeć, związanej z Wiedźminem 2 i o tym też za chwilę, a także to trzecia, trzecia sprawa na dzisiejszy podcast, czyli to, jak robi się z nas debili, ale o tym już za chwilę i to też... Znaczy może nie już za chwilę, ale to już trochę później w dalszej części podcastu, szerzej opowiem co i jak, bo teraz nie mogę wszystkiego zdradzić, bo ludzie nie przestali wysłuchać podcastu. Zatem cóż, zapraszam Was do słuchania, mam nadzieję, że podcast będzie strawny. Po Brutal Legend sięgnąłem dopiero teraz, z takiego samego powodu, z jakiego też z opóźnieniem sięgnąłem po Dante's Inferno, o czym już kiedyś mówiłem. W dniu premiery ta gra po prostu kosztowała zbyt dużo i moim zdaniem... Znaczy, ja bym był skłonny jeszcze zaryzykować w dniu premiery nawet zakup tego tytułu, ale problem polegał na tym, że po tych bardzo entuzjastycznych zapowiedziach, pierwszych spojrzeniach, pierwszych wrażeniach, kwadransach próby i tak dalej, które były no, niesamowicie optymistyczne, niesamowicie, niesamowicie pozytywne w swoim, w swoim wydźwięku, no. Po premierze zaczęły się pojawiać recenzje, w których autorzy, delikatnie mówiąc, mówili tak, że Brutal Legend to jest świetna gra, którą zrobił Tim Schafer, człowiek odpowiedzialny między innymi za Monkey Island, ale niestety... Tytuł, yy, jeśli chodzi o gameplay, totalnie zawodzi. Yy, owszem, jest ciekawy świat, wspaniale wykreowane postacie, znakomicie dobrana muzyka, świetna gra yy, aktorów podkładających głosy Jacka Blacka, jego zborna, Lemiego Killmeistera i tak dalej, i tak dalej, ale w ogólnym rozrachunku jako gra Brutal Legend kompletnie się nie sprawdza i może nie tyle, że kompletnie się nie sprawdza, ale generalnie zawodzi. Jest to, jest to jednak duży zawód. No więc ja podchodziłem do Brutal Legend, mówiąc szczerze, mając to wszystko w głowie, te wszystkie, te wszystkie różne pozytywne, jak i negatywne opinie. Muszę powiedzieć, że moja opinia na temat Brutal Legend jest zupełnie inna. Dlatego, że moim zdaniem fabuła Brutal Legend to jest jeden z najsłabszych elementów tej gry. W tej fabule nic się nie trzyma kupy. Początek jest ciekawy, kiedy ginie główny bohater i ja, mówiąc szczerze, od początku zastanawiałem się, czy y, ten główny bohater, Eddy pod koniec gry, no nie wiem, zmartwychwstanie, czy się okaże, że on po prostu dostał w głowę jakąś butelką, y, czy, czy coś mu spadło na głowę i po prostu go zamroczyło i to wszystko mu się śniło, czy może faktycznie on zmarł. Y, no, zastanawiałem się, jak, czy, czy w ogóle ten wątek będzie podjęty przez y, autorów gry. Nie został podjęty. Jakby... Bohater mówiąc krótko ginie. Po prostu ginie, wchodzi do tego świata, który poznaje po śmierci, może to jest nawet pośmiertny jego świat, świat marzeń, może to jest jego niebo właśnie, no to też ciekawa mogłaby być interpretacja. No w każdym razie ten, ten wątek pomija zupełnie yy, Tim Shafer. Yy... I właśnie, właściwie od tego momentu, w którym jesteśmy już w tym świecie, właśnie metalowym, wyglądającym jak rozbudowa, jak, jak właściwie hmm, taka wizja powstała na, na skutek, na oglądanie się przez autorów hmm, Brutal Legend hmm, tych okładek metalowych, hmm, no to się okazuje, że te wszystkie wątki, ten główny wątek fabularny, który jest poprowadzony, hmm, no właśnie, jest poprowadzony bardzo przeciętnie. Dlatego się... Hmm, no nic się nie trzyma kupy, nic nie wynika z siebie, Ym, poszczególne jednostki, które... Bo, bo właśnie, okazuje się, że w Brutal Legend to wcale nie jest Dante's Inferno, ani tym bardziej God of War że to co było w demie to był tak naprawdę tylko początek fabuły. Ja nie czuję się specjalnie oszukany bo też pojawiały się takie głosy że jakiś sfrustrowany recenzent pisał że oszukano go i on żądał chyba nawet zwrotu pieniędzy oddajcie mi moje pieniądze krzyczał yy, dlatego że zagrał w demo i sądził że to będzie Dante's Inferno albo brutal albo przepraszam właśnie God of War a tymczasem okazało się że, że to jest bardziej Overlord czyli gra w której sterujemy naszym bohaterem, naszą postacią, która ma jakieś właściwości ofensywne, potrafi używać topora, potrafi rzucać jakieś tam zaklęcia w postaci właśnie grania solówek gitarowych, bo się okazuje, że ta gitara ma no, gigantyczną moc w tym, w tym metalowym świecie, ale oprócz tego ma też pod, swoją, pod swoim dowództwem inne jednostki, które spełniają różnorakie role podczas walki. Przykład, są jednostki leczące, są jednostki, które walczą w zwarciu, są jednostki, które walczą z dystansu, są jednostki, które specjalizują się w atakowaniu budynków, dlatego że zadają ogromne obrażenia, są jednostki, jeszcze inne są jednostki, które specjalizują się w atakowaniu dużych zgrupowań wrogów i tak dalej. No więc ja, mówiąc szczerze, jestem fanem Overlorda i ten typ gameplayu mi się bardzo podobał w, jakby w Overlordzie i tak samo jak widzę go w Brutal Legend, to mi się podoba, uważam, że to jest, to jest mocna, mocna niewątpliwie strona tej gry. Natomiast, właśnie, okazuje się, że, że właśnie Brutal Legend to jest takie skrzyżowanie, właśnie może nie skrzyżowanie, ale takie przeniesienie idei Overlorda w to, co Amerykanie nazywają, nazywają Open World Environment. I powiem szczerze... Czyli to, jak nieudolnie polscy mm, recenzenci tłumaczą, czy, czy ludzie piszący w Polsce recenzje, przepisując je z zachodnich serwisów, y, tłumaczą to jako y, środowisko otwartego świata, czy no nie wiadomo, coś takiego. No i oczywiście oni poczuli się dotknięci, no, że, że niestety, dlaczego brutale, że no nie jest taka gra. No. To, to nie jest taka gra jak, jak Dantes, właściwie nie Dantes Inferno, tylko właśnie go of War, no. to nie jest na pierdzielanka, jak to się mówi, tylko to jest gra, w której nie liczy się tylko i wyłącznie bezmyślnie na pierdzielanie, ale także trzeba gdzieś tam pokombinować z tymi jednostkami. No, z tym nie do końca się zgodzę, dlatego że Brutal Legend jednak mimo wszystko jest w dużej mierze bezmyślną napierdzielanką, zwłaszcza w trybie dla pojedynczego gracza, no to jest po prostu kompletny, kompletny absurd. No ale to, to właśnie o tym za chwilę. No więc o co chodzi? No, fabuła jest do dupy w Brutal Legend, no przepraszam, no Fabuła jest... Nawet jak te jednostki właśnie poznajemy, które dołączają się do naszej armii, bo prawda, Edric staje tam na czele rewolucji, która ma obalić rządy jakiegoś tam tyran, tyranicznego Lorda Devi Kura, Susa, jakiegoś tam dziesiątego czy kogoś, zaraz tu sprawdzę na pudełku, czy to jest napisane, ale niestety chyba nie jest, no, no. ale w każdym razie no, staje do walki na, na czele właśnie tej rewolucji, która, która ma y, uwolnić ten świat spod jarzma jakiegoś tam okrutnego pana. Poznaje nowe postaci, wędruje z, ze swoimi poplecznikami przez, przez ten cały świat. No i właśnie, okazuje się, że mimo tego wszystkiego jakby w, tej, w tej fabule nie ma po prostu takiego podstawowego związku przyczynowo-skutkowego. No, bardzo często mam takie wrażenie, że ok, jest kolejna sekwencja walki, udaje się gdzieś po coś, na przykład, żeby zdobyć jakąś umiejętność dla mm, nowej jednostki, którą, którą dostałem, ale w kontekście całej fabuły i w kontekście tego, co było wcześniej, to to w ogóle jakby sprawia wrażenie, jakby było właśnie wyrywane z kontekstu, nie było tego kontekstu tych, tych pozostałych miejsc. Także fabuła Brutal Legend to jest dno. Jeśli chodzi teraz o dialogi, które uważane były za takie zabawne i humorystyczne, no to jest drugie dno tej gry, No więc jak już widzicie, ta gra ma dwa dna, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale ma podwójne dno na pewno, o, to, to już lepiej brzmi. Dialogi może i są zabawne. To są dialogi w ogóle ułożone na zasadzie takich jednolinijkowców. Czyli jakby przychodzi Eddie do jakiejś postaci, pyta się no a na kogo wy tutaj się zasadzacie, oni mu mówią jakiś śmieszny tekst i on odpowiada jakimś śmiesznym tekstem po czym rozpoczyna się misja. Tak mniej więcej wygląda zawiązanie akcji w misjach pobocznych. W przypadku misji głównych jest kilka śmiesznych momentów. Jest kilka momentów, które właśnie no, rozbawią każdego, bo są, to są po prostu takie samograje. No. Nie wiem, jest na przykład taka scena, kiedy ten główny lord się tam pojawia i, i, i ci nasi biedni bohaterowie tak się go boją, że się chowają do pobliskiej fontanny i tylko widać te ich oczy wystające z zamurka tej fontanny i, i wpatrujące się w, w tego nieszczęsnego lorda. Jakiegoś tam destruction. No i to jest śmieszne, niewątpliwie, ten, ten kontekst sytuacyjny jest bardzo humorystyczny, no ale w ogólnym rozrachunku no, to jest taki samograj, no to każdy mógł to wymyślić. E, oczywiście ta gra ma mnóstwo bugów, jeśli chodzi o taką zwykłą rozgrywkę. To znaczy, bardzo często zdarza się, grając właśnie dla, dla pojedynczego gracza, no że gdzieś tam się zablokuje ta postać, mi się tak chyba dwuszy trzykrotnie zdarzyło, że ta postać się tak zablokowała, gdzieś weszła pomiędzy jakieś tekstury, pomiędzy jakieś kamienie, że musiałem e, wczytać ostatni zapis gry i tak dalej, Um, ale to nie jest jeszcze na tyle może jakoś tam uciążliwe. Natomiast absolutną porażką związaną z Brutal Legend, już nie mówię o długości tej gry, bo te 8 czy 10 godzin, mniej więcej 8 do 10 godzin rozgrywki, no to jest powiedzmy taki standard, no dzisiaj gry zasadniczo trwają 10 godzin, są wyjątki albo jakieś monstrualne potwory typu Dragon Age Początek, który tam może się wlec przez nawet chyba i 100 godzin, yy, i rzecz i końca nie widać, jak to się mówi. Um, ale zasadniczo te 8-10 godzin to jest powiedzmy standard i tutaj nie ma co się, nie ma co się martwić, a w Brutal Legend oprócz tych 8-10 godzin jest jeszcze tryb wieloosobowy, który teoretycznie przynajmniej powinien tą rozrywkę, rozgrywkę... Yy, no, wydłużać jeszcze. Natomiast tą zmorą tej gry, absolutną porażką twórców, to są te wszystkie misje poboczne. Yy, dlatego, że właśnie yy, konstrukcja Brutal Legend w typie dla pojedynczego gracza przypomina no, na przykład taki tytuł jak GTA 4, yy, Czyli jeździmy sobie po tym wspaniałym metalowym świecie, spotykamy różne postacie, yy, wykonujemy dla nich różne zadania. Przy czym to wygląda... Yy, znaczy tak, jeżeli narzekaliście na pierwsze, pierwszą część Assassin's Creed, że, że tam zadania poboczne były bardzo yy, uproszczone, że, że były bardzo powtarzalne, że były bardzo schematyczne, yy, no to Brutal Legend to jest yy, no jeszcze gorszy poziom niż Assassin's Creed, yy, pierwsza część Assassin's Creed. Po prostu tutaj jest tak, podchodzimy do postaci, bierzemy questa i się okazuje, że yy, zadanie polega na urządzeniu zasadzki yy, na jakąś tam grupę przeciwników. Wykonanie tej misji dosłownie trwa 20, 30, ale nie minut, sekund. 30 sekund. Zadanie wypełnione, dostajemy punkty bonusowe, za które możemy sobie kupować jakieś tam ulepszenia dla naszej postaci albo dla, dla pojazdu, do pojazdu, którym, którym się poruszamy. No, niesamowita sprawa. Wyścigi. Wyścigi, które są w tej grze, czyli jedziemy od punktu A do punktu B, są tak banalne, że to się w pale nie mieści. Znowu, wyścig trwa, nie wiem, minutę, półtorej, no wydaje mi się, że na pewno nie dłużej niż dwie minuty, ale półtorej minuty to też chyba za długo. Ja myślę, że to kilkadziesiąt sekund. Dojeżdżamy, jakby wyprzedzenie tego naszego głównego rywala nie stanowi żadnego problemu. Nawet nie musimy mieć upgrade'owanego na maksa yy, tego naszego nieszczęsnego yy, pojaździku. No i po prostu zadanie wypełnione. I na tej zasadzie zbudowane są wszystkie zadania poboczne w Brutal Legend. No to jest kolejna Kompromitacja Sheifera moim zdaniem. I, I tak jak mówię, no, ja nie wiem, no, bo może ci recenzenci pisali te swoje oceny Brutal Legend, dlatego że na przykład na jakichś targach spotkali Sheifera zauroczył ich swoją osobowością, no, okazało się, że to jest w takim prywatnym zetknięciu bardzo przyjemny człowiek. No i po prostu trochę im głupio było, no, żeby, żeby, żeby skrytykować Brutal Legend. Natomiast pod, pod tym względem, czyli te, te fundamenty właściwie każdej gry, Brutal Legend kuleje. Ale jest jedna rzecz, która tą grę ratuje całkowicie. No to jest mianowicie ten tryb RTS. Tak jak to niektórzy nazwali. To nie jest do końca tryb RTS, dlatego że tutaj... Znaczy, tryb RTS-em się zawsze kojarzy z przeniesieniem na przykład na konsolę Command Conquer. I wtedy mamy kamerę, którą kontrolujemy, możemy sobie zaznaczać jednostki, sterować, grać i tak dalej. Ja muszę na marginesie dodać, że w ogóle ten tryb RTS... To znaczy, w ogóle granie w rts na konsoli, moim zdaniem... Yy... Ja, jestem właśnie, ja mam takie zdanie odmienne, ja, ja nie uważam, żeby to był jakiś gigantyczny problem, oczywiście, na pewno grając w Command and Conquer na konsoli nie będziemy tak szybko zarządzać naszymi jednostkami, jakbyśmy grali na PCcie, gdzie mamy myszkę i sobie możemy spokojnie jakby zaznaczać nasze jednostki itd. Ale, ale, ale spokojnie można grać na konsoli i to, broń Boże, nie jest uciążliwe. Jak, jak czytam komentarze ludzi, którzy, yy, którzy właśnie to krytykują i, i w taki bezmyślny sposób po prostu, że to jest złe, bo coś tam, bo coś tam, to mam wrażenie, że to są ludzie, którzy po prostu odpalili grę na konsoli, yy, wzięli kontroler, Próbowali wydać 5-6 komend yy, i właściwie wyłączyli grę i stwierdzili, że to się do niczego nie nadaje. No, przepraszam, potem ci sami ludzie narzekają na to, że gry są casualowe. No to ja nie wiem, no to jeżeli nie widzicie tutaj jakiejś, jakiegoś, yy, że tak powiem, jakiejś sprzeczności interesów, no to, yy, znaczy może jakiś, jakiegoś elementu hipokryzji, no to, to ja nie wiem, no to, to dla mnie to jest po prostu żenujące. Zostawmy na chwilę tych biednych recenzentów, bo oni ostatnio jakoś tak chyba, nie wiem, nadepnęli na odcisk, tak mi się wydaje. No. Dobrze, wróćmy do Bruta Legend. Ten tryb wieloosobowy wygląda, właśnie ten tryb RTS, przepraszam, nie wieloosobowy, ten tryb RTS, on może być wieloosobowy, ale ten tryb RTS wygląda w ten sposób, że sterujemy tym naszym głównym EDIM, mamy jednostki, które możemy produkować i, i właśnie ten design, ten projekt jednostek ta finezja, z jaką Schaefer to zrobił, czyli na przykład Lemmy z Motorhead to jest jednostka lecząca, Groupies to są jednostki, które atakują z dystansu, Headbangerzy, czyli ci, którzy moszują regularnie tymi swoimi wielkimi łbami, no to jest jakby takie mięso armatnie, prawda? No, jakby finezja, z jaką to zostało wytworzone jest niesamowita. Warto dodać, że oprócz tej jednej głównej frakcji, czyli Ironheads, Mamy też dwie pozostałe, tam nie pamiętam jeszcze, jak one dokładnie się jakby nazywają i te frakcje możemy właściwie dopiero poznać w tym trybie wieloosobowym. Dlaczego? Bo, bo w trybie dla pojedynczego gracza tak naprawdę w tych bitwach RTS-owych bierzemy tylko udział, grając właśnie Iron Head przeciwko nim. I muszę powiedzieć, że, no, że to jest świetne i żałuję, że na przykład ta gra w trybie dla pojedynczego gracza w jeszcze większym stopniu Schaefer nie położył nacisku właśnie na ten tryb rts owej i nie, nie poszedł na przykład drogą wyznaczoną trochę przez Command Conquer i nie stworzył trzech kampanii dla każdej z frakcji. No, myślę, że wtedy ta gra byłaby niesamowitym tytułem, naprawdę. I, i mam wrażenie, że, że to była właśnie droga dla Brutal Legend. Jak, naprawdę ten, ten tryb kontroli, kontroli jednostek, kiedy kontrolujemy tym naszym bohaterem, jednocześnie zaznaczamy im punkty, gdzie mają pójść, sami bierzemy udział w walce. Możemy, właśnie to jest kapitalne, że możemy dodatkowo korzystając z tych solówek gitarowych, możemy zwiększać umiejętności bojowe naszych jednostek, możemy im wydawać rozkazy, gdzie mają iść, czy punktu bronić, czy atakować a jednocześnie sami możemy albo się przyglądać, albo bezpośrednio po pomagać naszym jednostkom, no myślę, że to jest największy smaczek Brutal Legend. To jest, to jest ta, to, to, to, mi się tak świetnie gra w tą grę. No to jest taki, znowu idea Overlorda przeniesiona na taki grunt ym, większych map, gdzie nie jesteśmy ograniczeni sztucznymi ścianami, które, które się pojawiają. Ym, i, i jakby w taki bezpośredni sposób bierzemy udział w tych bitwach. To jest dla mnie najmocniejszy punkt Brutal Legend i yy, jest jeden problem tak naprawdę z tym związany, że w Multiplaya ten, ten tryb wieloosobowy, nikt nie gra po prostu. Ja próbowałem raz czy dwa razy yy, zagrać z jakimiś graczami i okazywało się, że czekałem chyba, ja nie wiem, z 15 minut, bo nawet zostawiłem konsolę włączoną, gdzieś poszedłem i wróciłem i nikt faktycznie się nie zgłosił, a gra cały czas wyszukiwała graczy. Także, także to jest problem, ale tutaj yy, jednak zdradzę pewną ciekawostkę. Otóż zagrałem w ten tryb wieloosobowy na razie dwukrotnie chyba, nie wiem czy, czy rozgraliśmy w końcu dwa czy trzy mecze, z Tomaszem Doktorskim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli autorem serwisu konsolowiec.pl. No i tu też nieskromnie powiem, że dwukrotnie zmiażdżyłem Tomasza. Zmiażdżyłem, zmasakrowałem po prostu. <grym>, tak. Także mam nadzieję, że, że Tomasz właśnie teraz yy, trenuje komendy, jak się kontroluje jednostki, no bo ja bardzo chętnie chciałbym właśnie z nim zagrać, bo mi się ten tryb niesamowicie podoba i to jest jedyny powód, dla którego no, na razie nie zamierzam sprzedawać tego tytułu, nie, nie, bo ja zazwyczaj tak mam, że jak się znudzę jakąś grą, to ją po prostu sprzedaję, bo nie lubię, jak leży na półce jakiś gniot. No, wyjątkiem jest Dante's Inferno, gra, która zawsze będzie u mnie leżała na półce, prawda, ale to już wiecie, jestem największym polskim fanem Dante's Inferno. Czyli podsumowując, Brutal Legend, yy, ja bym jeszcze chyba poczekał, gra stanie. bo na przykład ostatnio widziałem jak To human komp kompletny gniot ze stajni Microsoftu na Xboxa 360 yy, chyba w sklepie PSX Extreme yy, czyli tym sklepie należącym do jednej z yy, chyba największych jednego z najwi nie wiem czy największego, ale jednego z największych pism konsolowych w Polsce yy, kosztuje 19 zł. no więc <gryw> wydaje mi się, że, że z Brutal Legend jest na dobrej drodze, by ten pułap cenowy w przyszłości osiągnąć bo nie wydaje mi się, że ktoś przy zdrowych zmysłach ten tytuł kupował. Na przykład sklep Ultima reklamuje tą grę w, w, w opisie jako najlepsza gra, w którą nikt nie grał. No ja bym polemizował, czy to jest najlepsza gra, ale że nikt w nią nie grał, no bardzo prawdopodobne. No, tam chyba paręset tysięcy kopii się sprzedało, jeśli w ogóle. No, to jest powiedzmy poziom sprzeda sprzedażowy na pozi mniej więcej równy grze okami. No która na PlayStation 2 też się beznadziejnie sprzedała. Także podsumowując, Brutal Legend, Tim Schafer, ci wszyscy, nie, nie wiem, to, to nazwisko po prostu zelektryzowało, zaczęli wspominać tam swoje pierwsze jakieś westchnienia i i, i, i że tak powiem, kliknięcia myszką w y, Monkey Island i zaczęło im się wydawać, że Tim Schafer jest jakimś bogiem współczesnych gier, a Tim Schafer po prostu stworzył klasyczną grę, taką y, znaczy tak, zrobił RTS-a, tylko że zamiast zostać wierny idei RTS-owej, czy powiedzmy takiej właśnie Overlordowej, bo Overlord też wcale nie jest RTS-em takim, ja, ja to mówię RTS cały czas w cudzysłowie, no. Gdyby pozostał wierny tej koncepcji i, i właśnie poszedł drogą nie gry przygodowej, czy, czy gry takiej właśnie, w której mamy postać, jest jakaś fabuła związana bezpośrednio z jedną postacią i tak dalej, otwarty świat i tak dalej, tylko poszedł właśnie bardziej drogą Command and Conquer i, i stworzył misje, stworzył mapy w tym kierunku. No myślę, że to by było o wiele ciekawsze i na pewno stworzyłoby o wiele większe pole yy, dla tego tytułu. I wtedy to byłoby ciekawe, bo to był pierwszy RTS metalowy, czy rokowy RTS, prawda? W którym kontrolujemy ciekawie wymyślone jednostki. Także, no szkoda, że, że tak to się nie potoczyło. Dobra, wystarczy już ten tym Brutal Legend, bo mam wrażenie, że to już jest po prostu co za dużo, to niezdrowo. Wiedźmin 2 to jest gra, na którą niespecjalnie czekam, zwłaszcza po tym, jak okazało się, że CD Projekt postanowił zapewnić sobie ym, promocję y, na wszystkich serwisach internetowych Agory, we wszystkich mediach należących do Agory, gazetach, gazecie wyborczej, gazecie jakiejś tam, Metro, Sretro i tak dalej, także telewizji y, agorowej, y, no wiadomo, podpisali jakąś tam umowę, czy tam będzie w, w, współprodukowała, <śmiech> znaczy tak, czy Agora będzie współprodukowała Wiedźmina, czy będzie współdystrybuowała, czy pomagała w dystrybucji, ja nie wiem, oni może mają kartony z Wiedźminem rozwozić po całej Polsce, nie wiem jak to nam no, wygląda, nie wnikam, nie interesuje mnie ten temat, znaczy interesuje, ale tak trochę inaczej. No więc y, przez zupełny przypadek przeglądałem sobie internet, y, Wikipedię, i znalazłem na wikipedii hasło Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. No tutaj czytamy sobie różne bardzo ciekawe informacje. Geral, Geralt, z, yy, Geralt z Rivi gra osadzona jest w świecie Wiedźmina, autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Yy, tu są różne hiperłącza, no niesamowicie to wszystko wygląda. Po czym, jak wiadomo, każde hasło na wikipedii jest tak zbudowane, że mamy na przykład dotyczące gry. Mamy nowości w porównaniu z pierwszą częścią, fabuła, yy, system walki... Yy, zobacz też yy, przypisy i linki zewnętrzne. I temat linków zewnętrznych jest dla mnie sprawą zupełnie kuriozalną. To jest pierwsze chyba hasło w Wikipedii dotyczące gry, bo co się okazuje, mamy w linkach zewnętrznych tak. Yy, oficjalna strona Wiedźmina, potem mamy gryonet.pl, nadchodzi Wiedźmin 2 wiadomość, yy, potem mamy i potem właśnie mamy poligamia.pl. Potem mamy znowu poligamia.pl i potem mamy znowu poligamia.pl. Patrzyłem na różne hasła zachodni, na, zachodnich, na zachodniej wersji Wikipedii dotyczące różnych gier i mówiąc szczerze ani razu nie spotkałem się z taką opinią, z taką sytuacją, żeby właśnie w tej sekcji, w linkach zewnętrznych, pojawiały się linki do konkretnych gazet, serwisów, w których się pisze o grach. No, mam wrażenie, że to są spece mm, y, Agorowo CD projektowi, którzy tutaj sobie, mm, powiedzmy, te linki do poligami dodają. Bo niby dlaczego tu ma być link do poligami, żeby wyciekło wewnętrzne wideo z Wiedźmina, albo o tym, że wideo z prezentacji Wiedźmina 2 na konferencji CD Projektu, skoro. O tym pisało kilka serwisów w Polsce i różne serwisy tym tematem się zajmowały. To dlaczego to akurat ma być poligamia? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jak połączymy sobie różne inne fakty, na przykład choćby to, że na Game Cornerze, który tak, tak, także należy do Agory, pojawia się na przykład taki wpis Wiedźmin 2 najlepszy na targach E3, znak zapytania. No, sami możecie sobie tutaj znowu powiedzieć. To Sławek Serafin. Tutaj nawet umieścił taką informację, że spółka Agora wydawca serwisu Game Corner jest współproducentem gry Wiedźmin. Ale jak to brzydko wygląda, no to też tak nie wypada po prostu. To jest takie rzucanie mięsem w oczy tym biednym czytelnikom. Zobaczcie, współprodukujemy Wiedźmina i jeszcze sami nazywamy Wiedźmina najlepszą grą targów. Bo chodzi tutaj o plebiscyt serwisu Gamespot, który nagle stał się e, najbardziej znanym amerykańskim serwisem Gamespot. Nie wiem, na jakiej podstawie jest to najbardziej znany amerykański serwis. Nie wiem, czy to chodzi o najbardziej znany w, w polskim zaścianku serwis GameSpot, czy może to chodzi o najbardziej znany na świecie amerykański serwis, nie wiem, czy to jakieś statystyki Serafin przeprowadził, albo coś innego, tutaj autor tego tekstu Serafin właśnie, Sławomir zresztą. No, powiem szczerze, czytam to wszystko i jestem, mówiąc szczerze, śmiać mi się chce jednocześnie, płakać mi się chce nad, nad, nad tymi różnymi idiotycznymi akcjami polskich serwisów. I właściwie ten temat połączę z drugim tematem, czyli robienie z ludzi idiotów w tych serwisach. Właśnie mam na myśli głównie Game Corner, czy tam te różne, Niestety, tak z nudów przeglądałem ten Game Corner, biedny. No to jest kompletna porażka. To jest serwis, który nie ma kompletnie nic do zaoferowania odbiorcom poza no właśnie, poza czym? Poza pytaniami. Nie sądzicie o tym, że... Czy ta, na przykład nie sądzicie, że jakaś gra jest dobra, prawda? A ten był fajny, prawda? To, to, to akurat właśnie niejaki SS. Co chwila tak pisze. Mnie to już irytuje, dlatego nie czytam tego biednego GameCornera. Ale oni tam mają na tym GameCornerze takiego jednego padawana, którego wytrenowali i który też tak już formułuje te wszystkie pytania. Uff, ręce mi opadły. Zrobili ze mnie znowu idiotę. Jak sami widzicie. I to zrobili na wizji. Yy, biedny ten Game Corner. No szkoda, szkoda, tej, szkoda tego serwisu. Yy, zwłaszcza, że na przykład mają na Facebooku 913 fanów. Ta liczba im systematycznie maleje, bo okazało się, że ci fani, których... Yy, znaczy tak, bo okazało się... Właśnie nie wiem, dlaczego maleje im ta liczba. To, to, to po pierwsze. A na przykład okazało się ostatnio wyszła taka sytuacja, że można na Facebooku kupować fanów nawet. Nie wiem, czy wiecie. I tak się zacząłem zastanawiać, czy wiele tych, róż tych serwisów, które mają po tam półtora tysiąca fanów, no to tak się zastanawiam, czy ta, te półtora tysiąca to, to, to są ludzie, którzy sami do nich przyszli, czy to są ludzie, których być może w jakiś inny sposób stali się fanami Game Cornera, prawda? No ciekawe, ciekawe, to też bardzo ciekawe zjawisko. Dobrze, zostawiam ten temat, bo coś czuję, że znowu zaraz coś powiem, że i komuś się zrobi przykro i znowu będę nazwany Niemcem znęcającym się nad biedną Żydówką. Albo nad biednymi Żydami może, bo to może w ten sposób można by też było powiedzieć. No, jak się okazuje, różne trendy w, jakby w określaniu swoich ludzi o przeciwnych poglądach są w Polsce popularne. No Notabene m, ciekawe co się stało z tym biednym człowiekiem, który pisał chyba nawet takie podanie kiedyś dotyczące jakiejś tam gry, w której się wcięliśmy w jakiegoś agenta dla dzieckich służb specjalnych, NKWD chyba, NKWDzista. No proces był, rzeczywiście chyba Kondar Rawiński tam się przeraził i, i kazał w Cenedze wycofać. Znaczy zgłosił się do swojego przełożonego w Cenedze i poprosił właśnie o, o chyba wycofanie tej gry z <coughs> dystrybucji. Jakoś tak to wyglądało. No to przykra, przykra sytuacja, naprawdę. No dobrze, no, zostawiam ten temat, zostawiam was z tym tematem. Jak czytacie GameCornera, to wam współczuję, że rzeczywiście poziom intelektualny tego serwisu zbliża się niebezpiecznie do... Yy, właściwie on już przekroczył granicę wyznaczoną wcześniej przez takie serwisy jak Pudelek, albo serwis inny, ulubiony serwis też... Yy, ludzi Zagory, yy, czyli serwis, który się nazywa Plotek. Plotek.pl Też polecam bardzo, jeżeli nie macie co robić z czasem i wydaje wam się, że że warto czytać, to rzeczywiście plotka warto czytać, ten serwis naprawdę o niebywałym poziomie intelektualnym jego twórców. Zresztą podobnie jak Game Corner, to prawdopodobnie najlepszy polski serwis o grach. Bardzo serdecznie polecam. I to tyle. Na sam koniec podcastu zastanawiałem się, o czym jeszcze powiedzieć, o czym, o czymś, o czym nie powiedziałem na początku i pomyślałem, że chyba warto by było powiedzieć chociaż jedno słowo o piłce nożnej. Mistrzostwa świata w pełni, ja powiem szczerze, kibicuję Włochom, jutro Włosi grają z, no nie pamiętam z kim, ale o 16 i na pewno będę oglądał, wiadomo, no jestem fanem włoskiej motoryzacji, włoskich filmów, włoskich aktorów, w ogóle wszystkiego co włoskie i uważam, że, no, co jak co, ale Włosi po prostu, na piłce, Znają się najlepiej na świecie, przynajmniej w tej chwili, a broń Boże na pewno nie będę kibicował tym przereklamowanym Hiszpanom, um, ani tym bardziej, chociaż nie, Hiszpanom może trochę będę kibicował, bo jednak Del Bosque jest trenerem, które, którego lubię, no, ale z drugiej strony Hiszpanie pokonali Polskę 6 do 0 i mimo, że no, nie zgadzam się z faktem, podkreślałem to wiele razy, że Franciszek Smuda jest trenerem polskiej reprezentacji no to jednak ten patriotyzm we mnie odgrywa znacznie większą, że tak powiem, rolę niż niektórzy mogliby sądzić i w związku z tym Właśnie z tych pobudek patriotycznych będę kibicował, znaczy nie będę kibicował Hiszman, Hiszpanom i życzę im jak najgorzej, mam nadzieję, że nie wyjdą z grupy, to po pierwsze. Po drugie oczywiście Włosi, tak jak powiedziałem na początku, Włosi są najlepszą drużyną, zagrali świetny pierwszy mecz, ja wiem, że było dużo niedokładności, ale zwróćcie uwagę jak byli Włosi przygotowani kondycyjnie do tego spotkania, znakomicie. Były niedokładne podania, albo za, za mocne, albo przecinał je obrońca, albo yy, za lekkie, ale za każdym razem to podanie było skierowane do kogoś i ten ktoś wychodził na pozycję albo yy, no, czekał na przejęcie tej piłki, ale właśnie na dobrej pozycji. Yy, I co pokazuje, że tak naprawdę yy, Włosi... Yy, one no, są świetnie przygotowani i trzeba pamiętać właśnie, że to jest turniej. Pierwsza kolejka tych meczy, tam niektórzy mówili, komentatorzy, też kibice, że, że ta pierwsza kolejka meczy na Mistrzostwach Świata jest rozczarowująca, bo jakieś remisy, jakieś, jakaś słaba gra i tak dalej. Trzeba pamiętać, że to jest turniej. Naprawdę rzadko która drużyna będzie, będzie na samym początku od samego początku grała jak najlepiej nawet Argentyna wygrała przecież tylko i wyłącznie 1-0 z Nigerią dopiero później pokazała klasę z taką w pełni klasę z, nie, z drużyną ym, Korei Południowej wygrywając 4-1 zresztą to bardzo ciekawy mecz i, i znowu ym, taka ciekawostka związana z Higuainem czyli napastnikiem reprezentacji Argentyny ym, to jest napastnik Realu Madryt I ja pamiętam, że przed Mistrzostwami Świata zastanawiałem się ym, dlaczego Mourinho po tym jak przyszedł do Realu Madryt Praktycznie od razu przedłużył kontrakt z Higuainem, podwyższając mu chyba czterokrotnie pensję. No więc okazuje się, że ja po prostu się nie znam na piłce, a Mourinho jest znakomitym trenerem, człowiekiem, który tak fenomenalnie się zna na piłce, że wiedział o tym, że Higuain yy, no, będzie szedł na króla strzelców na mistrzostwach świata. I na razie wygląda na to, że faktycznie Higuain idzie na króla strzelców. I po to, żeby później ewentualnie ten piłkarz nie czuł się niedowartościowany, już zawczasu ma dobrą pensję, może spokojnie grać, a po Mistrzostwach Świata Mourinho go z pewnością nie sprzeda, no chyba, że ktoś zaproponuje jakąś gigantyczną, gigantyczną kwotę e, dla Higuaino. Także, no, powiedz, powiem krótko, ym, chylę czoła przed, przed Murinio y, facet po prostu zna się niesamowicie na piłce. Ym, także oczywiście Włosi. Po raz kolejny to powiem, Włosi to jest moja drużyna i kibicuję Włochom z całego serca. Marcelo Lipi znakomity trener, mam nadzieję, że, że Włosi obronią tytuł Mistrza Świata. Choć z drugiej strony, no nie wydaje się to prawdopodobne, jednak bardzo rzadko w historii, znaczy nie wiem, czy w ogóle w historii Mistrza Świata się to zdarzyło, żeby mistrz obronił tytuł. A, jeszcze jedna rzecz, jadąc samochodem ostatnio, słuchałem radia i zadzwonił tam ktoś kto mówił jakiś głos słuchacza który przebywa w Niemczech i mówił o tym, że on właśnie jest w Moguncji i po tej porażce Niemców z nie wiem, z kim tam Niemcy przegrali. No z kimś tam przegrali, już w tej chwili nie pamiętam. No w każdym razie po tej porażce ostatniej 1-0, czerwona kartka dla Kloze, Podolski nie wykorzystuje karnego. Spotkał się z takimi komentarzami, że kiedy Niemcy wygrali pierwszy mecz 4-0, no to wygrali po świetnej grze Kloze i Podolskiego. A kiedy, czyli Niemców, Klozego i, i, i Podolskiego. A kiedy przegrali teraz ostatni mecz 1-0, to czerwoną kartkę to przegrali dlatego, że czerwoną kartkę dostał Polak Kloze i drugi Polak Podolski. To taka dość duża ciekawostka, myślę, która obrazuje na pewno te wspaniałe stosunki polsko-niemieckie. Zresztą Polacy mają stosunki bardzo pozytywne ze wszystkimi, jak się okazuje, nacjami, także również z nacjami wschodnimi, na przykład z Rosją. Dobrze, wydaje mi się, że chyba ten podcast wypadałoby wreszcie zakończyć. I cóż, to będzie po prostu koniec tego podcastu. Mam nadzieję, że nikt po wysłuchaniu tego podcastu nie czuje się urażony, a jeśli czuje się urażony, no to przykro mi. No, taka jest niestety rzecz związana z pff, kroniką gier. No, czasem czasem niestety trochę kogoś możemy obrazić, ale zapewniam niechcący. Także no, przepraszamy zawczasu za wszystkie niedogodności związane z odsłuchiwaniem tego podcastu i. i i Jakieś tam szkody moralne, które mogły nastąpić w psychice odbiorców, yy, zawsze możecie odwiedzić świetny serwis plotek.pl. Tam jest dużo ciekawostek i naprawdę można znaleźć coś dla siebie. Nie trzeba wcale słuchać ani czytać kroniki gier. To jest serwis zupełnie jakiś taki, no serwis, trudno nazwać serwisem, no to jest blożek, blożek jakiegoś tam biednego autora. I tyle. Także cóż, no dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam, mam nadzieję za tydzień, a mam nadzieję, że może nawet i wcześniej, a może zobaczymy jeszcze jak, kiedy i po co. Także trzymajcie się, cześć, z Panem Bogiem.